za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 16 10. Kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego liczą, że prezes tej instytucji dopuści ich do orzekania. Dzisiaj przeszli do pracy, ale biurka i sprawy dostało tylko dwoje. Sprawdzono balony znalezione w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci znaleźli w nich papierosy. Właściciel dwóch lwów i tygrysa hodowanych w domu stanął przed sądem. Według śledczych skłamał, że zwierzęta występowały w cyrku. Zakładamy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuści DAS do pracy, przyznała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Dzisiaj nowi sędziowie przyjechali do siedziby tej instytucji. Według prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego nie mogą on jednak objąć swoich stanowisk ze względu na charakter ślubowania, które odbyło się w Sejmie. Anna Korwin-Piotrowska podkreślała, że wraz z pozostałymi sędziami będzie zabiegać o dopuszczenie do orzekania.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 wykona tą czynność i albo nas dopuści do pracy, albo nam odpowie na to pismo. Sędzia Mar Krystian Markiewicz potwierdził, że prezes Trybunału otrzymał podpisany akt ślubowania wraz z dokumentem potwierdzającym, że został złożony wobec prezydenta. Wczoraj sześcioro nowych sędziów Trybunału złożyło w sejmie ślubowanie, tu cytat wobec prezydenta w jego nieobecności. Więcej o zamieszaniu wokół wyboru i ślubowania sędziów już za kilka minut zapraszamy do trójki. Policjanci z Komendy w Bartoszycach, Giżycku, Olecku, Jełku sprawdzili balony, które rano znaleziono w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 Mówił Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Przemytnicze balony znaleziono także w województwie podlaskim. Wylądowały m.in. w miejscowości Łopusze w powiecie siemiatyckim. Przed sądem w Brzesku w Małopolsce ruszył proces właściciela dwóch lwów i tygrysa bengalskiego, hodowanych koło domu w Czchowie. Łukasz Hamiało jest oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami, także krowami, surykatką czy małpą. Według prokuratury mężczyzna prowadził fikcyjną działalność cyrkową po to, żeby zalegalizować swoje nietypowe hobby. Oskarżony przekonywał, że pokazy odbywały się na jego posesji w specjalnie wybudowanych do tego dużych klatkach. Zwierzęta, które posiadam nie miały mi służyć jako korzyść. Robiłem to wszystko zgodnie z prawem i nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Mam wyobraża sytuację, w której no są porzeka również przepadek tych zwierząt. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. One są wychowywane jak członkowie rodziny i to by była dla nich wielka trauma. Kasper Wysowski z prokuratury mówił, że nie podważa miłości pana Łukasza do zwierząt, ale przepisy są jasne. Znęcanie nad zwierzętami to nie tylko umyślne stawanie im cierpienia, a to także również sytuacja, w której nie otrzymują one należnej opieki, należnych warunków, jakie wymagane są do konkretnych gatunków. Ogródek w Czechowie nie jest właściwym miejscem, aby takie zwierzęta się znajdowały. Łukasz Kamiło przed sądem wyjaśnił, że dla dwóch lwów zbudował specjalne duże klatki przed domem i za domem połączone z wybiegiem. Oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami Podkreślił, że przez wiele lat inspektorzy weterynarii nie mieli do tego uwag. Astronauci misji Artemis II zbliżają się do Ziemi i przygotowują do jednego z najbardziej niebezpiecznych momentów całej misji – wejścia w atmosferę oraz wodowania na Pacyfiku. Największym wyzwaniem będzie wyhamowanie olbrzymiej prędkości, z jaką kapsuła Orion wejdzie w atmosferę. 15 minut niepewności, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Artemis 2 wraca z prędkością 40 tysięcy km na godzinę. No i właśnie tę prędkość trzeba wyhamować. Astronauci będą również mierzyć się z kosmicznymi przeciążeniami, a sama kapsuła Orion z prawdziwie piekielną temperaturą. 3000 stopni plazmy, która będzie otaczała kapsułę astronautów. Plazma niestety nie przepuszcza fal radiowych, a więc astronauty będą zamknięci w swojej bańce i będą tylko czekać. Bardzo niebezpieczna chwila. Zgodnie z planem kapsuła Orion będzie wodować na Pacyfiku około godziny 2.07 czasu polskiego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Celem wyprawy było przetestowanie technologii i przygotowanie do powrotu człowieka na Księżyce. Jest ono planowane na 2028 rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pięć po 16 to jest sport w trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Cały świat sportu, piłki nożnej nie tylko żegna Jacka Magierę. Informacja o jego nagłej śmierci jest szokująca i zaskakująca. Słowa niedowierzania płyną z różnych stron. Towarzyszą im wspomnienia o niezwykle życzliwym, uczciwym, rzetelnym, niezwykle profesjonalnym swojej pracy, której był oddany ostatnio jako drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej jako szkoleniowiec kadr młodzieżowych w klubach Śląska, Wrocław czy Legii Warszawa. W tym ostatnim zespole, podobnie jak w Rakowie Częstochow Grał także jako piłkarz. Wywalczył dwa mistrzostwa, Puchar i superpuchar Polski. Jako trener doprowadził Legię do Mistrzostwa Polski. Miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule. Jacka Magier wspomina obrońca Górnika Łęczna, Jakub Bednarczyk. Jako człowiek,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 Jacek Magiera miał 49 lat. Piłkarskie mecze na poszczególnych szczeplach rozgrywkowych zostaną poprzedzone minutą ciszy. Także w Ekstraklasie, w której dzisiaj rozpoczną granie w 28. kolejce, w pierwszym meczu zmierzą się w Płocku Wisła z Lechiem Gdańsk. W tabeli Wisła jest piąta, a Lechia dziewiąta. Gdańszczanie wydobyli się ze strefy spadkowej i liczą na kolejne zdobycze punktowe, mówi słowacki obrońca Lechii Matuś Wojtko. Ja myślę, że tu nie, ja jakby nie gadałem o presji, to jest tylko to, gdzie jest nasze znaczy to, sky. my możemy iść, czy do przodu, czy do dołu, no ale to jeden mecz przegrasz, a walczysz o spadek. Jeden mecz wygrasz i walczysz o mieście. Początek meczu 18 o 18.00 20 o 20.30 zagrają Korona Kielce i Niebiały Białystok. Na tę samą godzinę zaplanowano mecze Ekstraligi Żużlowej. Na inaugurację sezonu pojadą Unia Leszno z Włókniarzem Częstochowa, a wieczorem na tor we Wrocławiu wyjadą drużyny Sparty i Falubazu Zielona Góra. To jeszcze tenis. W Gliwicach rozpoczyna się tenis. Rozpoczyna się mecz, którego stawką jest awans do Billie Jean King Cup Finals. Polki grają z Ukrainkami. Pod nieobecność Igi Świątek w pierwszym spotkaniu singlowym Magdalinet zagra z Martią Kostiuk, a następnie Katarzyna Kawa zmierzy się z Eliną Switoliną Do półfinału turnieju w Monte Carlo awansowali Niemiec Wieriew pokonał Brazylijczyka Fonsekę i Włoch Sinner, który wygrał z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem. W nocy na wschodzie. Przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na znacznym obszarze kraju od minus 4 do minus 1, ale będą miejsca, gdzie ma być nawet minus 6 w nocy. Jutro trochę się nam ociepli, mało chmur raczej będzie, a temperatura od 8 do 14 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę zajmiemy się sędziami Trybunału Konstytucyjnego, co do których wątpliwości ma środowisko skupione wokół Prawa i Sprawiedliwości i Prezydenta. Pomówimy o Węgrach przed wyborami i o wojnie szympansów. Audycję przygotował Michał Mietrzkowiak. Realizuje Elżbieta Majnowska, Przy telefonach Czuwa Kuba Witkowski, a dla Państwa numer dwie dwójki, siedem trójek. Bo skoro Kuba przy telefonie Czuwa, to ważne, żeby z drugiej strony ktoś wykręcał, mówił, opowiadał i komentował. Dwie dwójki, siedem trujek. To telefon dla Państwa, a my słuchamy Myslowic. Kiedy powrócisz już Ja będę czekał Gazetę Zabiorę z sobą psa. usiądę na ławce Skończę scenariusz, by gotowy był Wieczorem, wieczorem przed domem Wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie Bądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem. Wczorem przed mym domem Wystawię ekran i wyświetlę film Coś o mnie i o Tobie Będę leczył chore sąsiadów z tym! 12 po 16 wracamy do sprawy, która wczoraj Państwa do refleksji skłoniła Taka refleksja mnie naszła co to jest z nami z Polakami, że jak już sprawy idą w miarę dobrze, jak już uruchamia się gen taki destrukcyjno-samobójczy. Chciałbym serdecznie pozdrowić e, frakcje Czartorzyńskich i Potockich. I rozwalamy swoje państwo. I później przychodzą zaborcy, ileś tam lat okupacji, krew przelana, wielkie wyzwolenie, euforia. I znowu nam się uruchamia ten gen samobójczy. Chciałbym serdecznie pozdrowić frakcję Czartorzyjskich i Potockich. Czyli znowu rozwalamy swoje państwo i tak w kółko. No? Dalszy ciąg dzisiaj. Który etap sami państwo zdecydują. Sześcioro sędziów powołanych przez Sejm przyszło dzisiaj do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Złożyli dokumenty i w poniedziałek zamierzają przyjść do pracy. Ale tylko dwoje z nich ma pewność, że do orzekania faktycznie zostaną dopuszczeni. Józef Niewiarowski. Po godzinie 12 sędziowie pojawili się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Taki jest nasz obowiązek. Sędzia Krystian Markiewicz. Zapewniono nam godne warunki, mieliśmy salę, póki co wspólną. Inna sytuacja rzecz jasna dotyczy pani sędzi Będkowskiej i pana sędziego Krzostka, którzy mają udostępnione własne pokoje. My takich pomieszczeń osobnych nie mamy. Oczywiście jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego, spotykać się w bibliotece, składać różne rodzaju pisma na biurze podawczym. Szef Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zapowiedział wczoraj, że nie zostaną oni dopuszczeni do pracy, dopóki sposobu ślubowania nie zatwierdzi prezydent. Takie ustalenie muszę mieć, aby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 Kancelarii Prezydenta poinformował wczoraj, że sędziowie Trybunału rozstrzygną spór kompetencyjny. to czy ślubowanie czworga sędziów niedopuszczonych do orzekania odbyło się zgodnie z procedurami. Będzie złożony przez Prezydenta Nawrockiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej a Sejmem reprezentowanym przez Marszałka Sejmu, a więc te centralne organy konstytucyjne tutaj są w sporze. Po prostu nie ma tego sporu kompetencyjnego, bo nie ma żadnej kompetencji prezydenta. Ripostował dziś w trójce były szef Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian. To jest, jeszcze raz powtórzę, czynność techniczna, ceremonialna, a nie kompetencja prezydenta. Jedno mogą stwierdzić sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, co innego może powiedzieć Sąd Pracy. Sędziowie zapowiedzieli, że... Słożą pozwy do sądu pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązku, więc będziemy mieli rozstrzygnięcie być może sądowe w tej sprawie. Mówił w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości, sędzia Dariusz Mazur. O dalszych losach sprawy będziemy Państwa informować. Tak. Chciałbym serdecznie pozdrowić frakcję Czartorzyjskich i Potockich. I tak w kółko. No? 15 po 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka dnia u nas dzisiaj. To On My Soul... Bruno Mars, jeśli Państwu się podoba Trójka Polskie Radio .pl, a Państwo znajdą miejsce, w którym zagłosować można na ten utwór do nich powiedzieć, do wszystkich polityków, żeby w końcu się opamiętali, dlatego, że to, co robią, to oni przez to psują Polskę. I powinien pan Tusk, powinien pan z nawrotki, powinien pan jeszcze Kaczyński usiąść w trójkę w pokoju, wyjść, zamknąć się, siedzieć tam 20 godzin i wyjść z jakimś kompromisem. Dla Polski, Polaków, dla większości to nie jest dobre. Dlatego apeluję, żeby się wszyscy opamiętali, bo naprawdę wstyd. Ale zaraz, zaraz, czy ja usłyszałem w trójce w pokoju? Już prawie 19 minut, po godzinie 16. Dziś tragiczna wiadomość wstrząsnęła światem polskiej piłki. Zmarł Jacek Magiera, asystent trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zasłabł podczas treningu, trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Jacka Magierę wspomina nasz kolega z redakcji sportowej, Darek Urbanowicz. Wzór. To pierwsza myśl, z jaką wiązał mi się Jacek. A raczej Medzik, bo tak na niego mówiliśmy. Jako piłkarz nie był pierwszoplanową postacią, bo to nie on był od zdobywania bramek. Na boisku odpowiadał za defensywę, dyscyplinę i trzymanie się koncepcji gry. Typ? Mózg operacji. Po dwakroć wywalczył Mistrzostwo Polski z Legią. Zdobył z nią Puchar Polski, Puchar Ligi i Super Puchar tym fascynował mnie jako młodego kibica. Z drugiej strony nieprawdopodobnym wydawało się wówczas, że kopiąc piłkę na zawodowym poziomie zdołał obronić magisterkę na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonował się heraldyką klubów piłkarskich. Po latach poznałem go już jako kolegę z pracy i z miejsca przekonałem się, jak bardzo właśnie do niego pasowało uniwersyteckie wykształcenie zdobyte równolegle do kariery sportowej. Nierzadko spotykaliśmy się na klubowych korytarzach przy Łazienkowskiej, 3. Zawsze miał czas na wymianę uprzejmości, z uwagą pytał o sprawy z życia wzięte. Interesował się człowiekiem. Imponował profesjonalizmem. Słynął z troski o swoich młodych zawodników, którym prezentował książki mające pomóc w ich rozwoju. A on sam perfekcjonista, skoncentrowany i kompetentny. Zakochany w piłce po uszy. Nieustannie dążący do mistrzostwa, które zresztą z Legią osiągnął nie tylko jako piłkarz, ale i trener. I to dwa razy. Przez lata asystent dużych nazwisk na stanowiskach szkoleniowców w końcu przejął stery samodzielnie. Prowadził stołeczny klub w Lidze Mistrzów. Zdecydowanie jedna z ikon Legii. Przez lata był selekcjonerem reprezentacji Polski w kategoriach wiekowych, a ostatnio... Wspierał Jana Urbana w drużynie Narodowej Seniorów, choć sam trener Urban wzdrygał się określając Jacka Magierę drugim trenerem czy mianem asystenta, sugerując, że Magic jest po prostu trenerem kadry. Polski sport, a piłka szczególnie straciła fachowca jakich mało, za którym każdy z jego współpracowników wskoczyłby bez wahania w ogień. A my, przyjaciele, koledzy, bliżsi i dalsi, po prostu jego kibice. Musimy spróbować zrozumieć brak wspaniałego człowieka, przepełnionego serdecznością i ze wszechmiar dobrego. To Darek Urbanowicz, wspominający Jacka Magiery. Wiele meczów, które będą rozgrywane w ten weekend, rozpocznie się minutą ciszy. Właśnie dla uczczenia pamięci Jacka Magiery. społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi Pan, że to stoję? Ma Pani rację.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 10% taniej przy zakupie 4 sztuk. Produkt objęty limitem Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.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 Żegnamy reklamy. Jest 16.30. W skrót serwisu Trójki Artur Ewertowski. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu mogą przejść duże zmiany. Wśród rozważanych scenariuszy jest połączenie spółki z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Dla części pracowników wozem Poznanie jedną z możliwości może być program dobrowolnych odejść. To wstępne ustalenia po rozmowach z udziałem związkowców, przedstawicieli polskiej grupy zbrojeniowej i zarządów obu firm. Zakłady Cegielskiego działają od 180 lat, produkują m.in. konstrukcje starowe dla wojska. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu zajmują się modernizacją pojazdów serwisują m.in. czołgi Abrams i Leopard. W trzecim dniu rozejmu uzgodnionego przez USA i Iran po niemal sześciu tygodniach walk tankowce nadal nie przepływają przez cieśnę Ormus. Przed kolejną rundą rozmów strony podtrzymują rozbieżne stanowiska. Obecna sytuacja jest traktowana jako pauza operacyjna przed możliwym wznowieniem walk, jeśli rozmowy zaplanowane w Islamabadzie nie przyniosą przełomu, oceniają komentatorzy. Według różnych źródeł początek rozmów planowany jest na piątek lub sobotę. W Zatoce Perskiej wciąż znajduje się ponad 600 statków, w tym 325 tankowców. Od maja Plac Solny i ul Kiełbaśnicza we Wrocławiu będą w tygodniu nocą zamknięte dla ruchu kołowego. W weekend zakaz ruchu będzie obowiązywał od piątkowej nocy do poniedziałkowego poranka. Te decyzje podjęliśmy pod licznych, po licznych konsultacjach i spotkaniach z różnymi podmiotami, z restauratorami, właścicielami hoteli, a przede wszystkim z mieszkańcami, którzy narzekają na hałas spowodowany ruchem samochodowym i motocyklowym, podała wiceprezydent miasta Renata Granowska. To był serwis Trójki. Teraz już czas na ekonomię. W programie trzecim Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 6 zł i 14 groszy. Tyle maksymalnie będzie kosztować od jutra do poniedziałku litr benzyny 95. I będzie to najniższa cena maksymalna tego paliwa od początku programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł i 68 groszy, czyli o 2 grosze więcej niż dziś. Mimo to paliwa na polskich stacjach są najtańsze w całej Unii Europejskiej, mówi Grzegorz na rzecznik Ministerstwa Energii. Wykorzystując promocję na stacjach cen paliw w weekend kierowcy będą mogli zatankować litry benzyny w cenie nawet poniżej 5 zł i 80 groszy za litr. Mechanizm CPN obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Rzecznik przypomina, że maksymalna cena detaliczna paliw wynika z sytuacji rynkowej. Minister energii nie ustala jej w sposób uznaniowy.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 Incydentalnej, której wykonanie na zwolnieniu lekarskim nie spowoduje utraty zasiłku. W myśl nowych przepisów osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, jeśli podczas zwolnienia będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Dziś warszawski indeks giełdowy WIK po raz pierwszy w historii pokonał barierę 130 tysięcy punktów, a za tydzień 16 kwietnia minie 35 lat od pierwszego notowania tego indeksu. Początek sezonu budowlanego przynosi inwestorom chłodne zderzenie z rzeczywistością. Budowa domu jest dzisiaj nawet o 50% droższa niż 5 lat temu, policzył Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Koszt realizacji 100-metrowego domu w stanie deweloperskim to już średnio 441 tysięcy złotych wobec około 300 tysięcy złotych w 2021 roku. Należy jednak dodać, że w ostatnim roku wzrost cen wyhamował do około 3% rok do roku. Wspomniane kwoty nie obejmują m.in. działki, przyłączej i wykończenia. W praktyce oznacza to, że całkowity koszt inwestycji sięga dziś od 650 000 zł do około 900 tys. zł. GUS podsumował z kolei ubiegły rok na rynku teatrów i instytucji muzycznych. W 2025 było ich 206, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba tego typu instytucji nie zmieniła się w porównaniu z 2024 rokiem, ale i to jest bardzo dobra wiadomość, przybyło widzów i słuchaczy, było ich 13 milionów. Przybyło także przedstawień i koncertów, było ich ponad 63 tysiące. O prawie 7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób odwiedziło teatry i instytucje muzyczne z województwa mazowieckiego, a najmniej z województwa lubelskiego. Dolar dziś po południu kosztuje 3,61 zł, a euro 4,24. W nocy od minus 4 do minus 1 stopnia Celsjusza. Jutro trochę się nam ociepli, będzie od 8 do 14 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na zachodzie. 25 minut do 17. W sprawie trójki polityków pan Wojtek się dodzwonił i dopowiedział jeszcze parę słów do wszystkich polityków, żeby w końcu się opamiętali, słują Polskę i powinien pan Tusk, powinien pan nawrotki, pan jeszcze Kaczyński usiąść w trójkę w pokoju tak, niech i trójka pomoże ja ich przywiozę, w trójce zrobicie pomieszczenie, zamkniemy ich damy im pić, jeść i niech w końcu zrobią porządek z tym Trybunałem i niech nam dadzą troszeczkę spokoju i ulgi, tak razem to zorganizujemy, jak najbardziej to może Państwo jeszcze dopowiedzą, co można by do jedzenia i do picia takim politykom przynieść do pokoju 3 w trójce. To yourself, Radiohead w trójce, 20 minut do godziny 17, teraz trochę wolniej będziemy czytali. Miało być konkurencja na torach. Wyszło, wyszło jak wyszło. Regiojet, czeski prywatny przewoźnik, który od kilku miesięcy działał na naszym lokalnym rynku i z pociągami m.in. z Warszawy do, Krokowa, do Krakowa wkroczył na kolejowy rynek Rzeczypospolitej, kończy działalność w naszym kraju. Coś Czechom się w Polsce nie spodobało. O szczegółach Kuba Witkowski. Tak szybko jak na nasze tory wjechali, tak szybko z nich zjadą. RegioJet, ku zaskoczeniu wielu, likwiduje połączenia między polskimi miastami. Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników. Fragment oficjalnego komunikatu spółki. Obecna sytuacja w tym blokowanie infrastruktury, ograniczenia sprzedaży oraz drapieżna polityka cenowa zagraża stabilności ekonomicznej grupy RegioJet w Czechach. O czym mowa? RegioJet stawia zarzuty PKP SA i PKP Intercity, między innymi o blokowanie dostępu dokaz i przestrzeni informacyjnej na dworcach, a także sekowanie w mediach. Co na to kolejarze? Intercity stanowczo podkreśla, że nie podejmowała żadnych działań mających na celu ograniczanie konkurencji. Odpiera zarzuty Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity. Przewoźnik broni się też tym, że ratował sytuację, gdy Regiojet zaliczył false start i na początku nie uruchomił wszystkich zgłoszonych do rozkładu pociągów. Broni się też PKP SA, które zarządza dworcami. PKP SA działa w oparciu o transparentne procedury biznesowe i standardowe zapisy umowne, a zarzuty dotyczące blokowania współpracy wynikały z nieporozumień formalno-technicznych. Ale RegioJet zarzuca też blokowanie zakupu stacji postojowej w Warszawie, którą na sprzedaż wystawił przewoźnik towarowy. PKP Cargo, spółka siostra PKP Intercity. Tak, no z tym przetargiem zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jak wygrał go RegioJet. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Dokumentacja tego przetargu zniknęła. RegioJet się skarży, że no nie został mu udostępniony ten teren. On nawet chciał jakiegoś takiego tymczasowego rozwiązania, że najpierw będzie wynajmował to zanim ta transakcja zostanie w pełni sfinalizowana. No więc te utrudnienia są ewidentne. Dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uważa jednak, że Regio Jet jest samo sobie winne. Złej baletnicy przeszkadza tak rąbek u spódnicy. Bo czeski przewoźnik mógł szukać stacji postojowych u zewnętrznych firm. Nie przygotował się też w kwestii taboru i obsady pociągów. Nie da się ukryć, że Regio Jet chyba troszeczkę nie rozpoznał dobrze sytuacji w Polsce. Po pierwsze ogromne problemy kadrowe na początku, tak? no, bo to nie można zarzucić KP, Ministerstwo Infrastruktury czy komukolwiek, że blokowało zatrudnienie. Czy to oznacza, że sprawy blokowania konkurencji nie ma i nie było? Po tym jednostkowym przypadku trudno jest powiedzieć, tak? Zobaczymy jaka będzie sytuacja z Loe czyli drugim czeskim prywatnym przewoźnikiem, który rusza na naszych torach. Niestety sprawa RegioJet ma też drugie dno. Walka z RegioJetem była de facto wojną zastępczą. Jak to się mówi po angielsku proxy war między ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem a wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. Tajemnicą Poliszynela jest bowiem fakt, że panowie różnią się w wielu kwestiach, także konkurencji na torach. Piotr Malepszak jest za, a jego szef Dariusz Klimczak już niekoniecznie. Nasi eksperci nie wykluczają, że sprawa może sięgnąć nawet Brukseli. Kuba Witkowski pytał też o to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biuro prasowe nieoficjalnie przyznało, że zna sprawę, ale na prośbę o komentarz jak dotąd nie odpowiedziało. A to Kasia Linz i śmierć w bikini 14 16 minut to 17 12 minut do godziny 17. Słuchacz Wojtek zadzwonił do nas, do trójki i zaproponował, żeby zebrać trzech panów, Donalda Tuska, Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego w jednym pomieszczeniu, zamknąć ich tam, zanosić jedzenie i picie, ale wypuścić dopiero wtedy, kiedy dojdą do jakiegoś wspólnego wniosku, jak należy skonstruować nowy Trybunał Konstytucyjny. Czy co zrobić z dotychczasowym tak, żeby działał za zgodą wszystkich trzech? No i spytałem... Czym można by ich karmić i poić? Oni się już dość najedli. Żadnego jedzenia dopóki się nie dogadają. Najlepiej potraktować ich, jak biskupi siebie traktują w konklawę. O chlebie i wodzie do momentu, kiedy nie podejmą właściwej decyzji. Zbieramy pomysły na takie spotkanie. Pod numerem 2273. Teraz zajmiemy się innymi panami, którzy próbują się dogadać. Na razie zamiast końca cywilizacji na Bliskim Wschodzie teoretycznie trwa zawieszenie broni. Na weekend zaplanowano rozmowy pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ten plan stoi pod znakiem zapytania. Obie strony sporu uważają, że zawieszenie broni nie jest egzekwowane. Przez drugą stronę oczywiście. Więcej na ten temat od Pawła Turskiego. Puste drogi. Punkty kontrolne na głównych arteriach. Nigdzie żywej duszy. Mieszkańcy od wczoraj korzystają z ogłoszonych nagle dwóch dni wolnych. Tak brzmi dziś Islamabad. Stolica Pakistanu, w której jutro mają rozpocząć się rozmowy pokojowe. To, czy do dialogu dojdzie, stoi jednak pod znakiem zapytania. Są trzy główne powody, dla których tak jest. Dla Iranu problemem jest fakt, że Izrael w środę zaatakował Liban. Rząd w Tel Awiwie nie powinien ostrzeliwać Bejrutu, mówił w BBC wiceszef irańskiej dyplomacji Said Khatibzaba. To było poważne, celowe naruszenie zawieszenia broni. Był jasny komunikat, który Iran wysłał do Waszyngtonu. Nie można prosić o zawieszenie broni, akceptować, że zawieszenie broni obejmuje Liban, a następnie dopuszczać do sytuacji, w której jeden z sojuszników po prostu rozpoczyna tam masakrę. Okay. Teheran uzależnia swój udział w rozmowach od objęcia zawieszeniem broni również Libanu. Tłumaczy Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Który jest intensywnie bombardowany przez Izrael i atakowany również przez siły lądowe. Pytaniem otwartym jest, czy Stany Zjednoczone będą w stanie przekonać premiera Netanyahu do zaprzestania. Tak. Dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników są dwa problemy. Po pierwsze, Iran znów zaatakował infrastrukturę krytyczną w Kuwejcie. Kraj ten jest bliskim sojusznikiem USA. Po drugie, wciąż nieodblokowana ma być w zupełności cieśnina Ormus, na co uwagę zwracał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez cieśninę Ormus. Nie taka jest nasza umowa. Fakty są następujące. Ruch ślinie Ormus odbywa się dużo poniżej przedwojennej normy. Wszystkie statki, które przepływają tamtędy robią to pod kontrolą i za pozwoleniem Iranu. Iranu. Ciśnina jako taka zamknięta nie jest, ale jest kontrolowana przez Iran, który od co najmniej części jednostek pobiera opłaty za przepłynięcie. Jeśli mimo wszelkich trudności do pierwszych od czasów Baracka Obamy rozmów bezpośrednich pomiędzy Iranem a USA dojdzie, to nie powinniśmy wiele od nich oczekiwać, mówi były ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej i Iraku Krzysztof Płomiński. Nadzieję, że to się uda. Trudno mieć przesadne. Ekipa amerykańska nie za bardzo wykazała się w stosunku do innych konfliktów. Poza tym sami Irańczycy są bardzo trudnymi negocjatorami. Trzeba mieć świadomość ich podejścia kulturowego do negocjacji. Bardzo często również negocjatorzy nie mają pełnomocnic, żeby decydować na miejscu i szukają potwierdzenia w centrali. Natomiast alternatywy de facto nie ma. Rozmowy pokojowe w Islamabadzie w Pakistanie według planu mają rozpocząć się jutro rano, czasu lokalnego. Jest 16.51, tu program Trzeci Polskiego Radia, po godzinie 17 u nas szympansia wojna, czyli prawdziwy scenariusz konfliktu w grupie szympansów, która podzieliła się, zaczęła między sobą toczyć wojnę, a wszystkiego, wszystkiemu winne są szympansie kobiety, bo to o właśnie toczyła się wojna, to wszystko w trójce po 17.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 Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach pipi. Teraz za każde wydane 1000 zł w My Media Markt dostajesz kupon o wartości 150 zł.